Rozważania o wojnie domowej. Taśma trzecia, ścieżka druga. Kilka lat temu ukazała się w Paryżu książka Jakuba Godeschaux, La Contre-Révolution, Doctrine et Action, 1789-1804. Autor ustalił przede wszystkim rzecz niezmiernie ważną. Żaden prawie z ideologów reakcji nie zmierzał do odbudowy starego porządku w całej jego pełni. Ci ludzie też pragnęli reformować. Doktrynerzy kontrrewolucji byli przeważnie rewolucjonistami na swój sposób. Wielu utalentowanych, sławnych pisarzy zwalczało rewolucję piórem, uzasadniało tak czy inaczej pojęty monarchizm. Józef de Mestre, Jakub du Pin, René de Chateaubriand. Losy programów, które ci ludzie reprezentowali, streszczają się dobrze w ramach przygody autorskiej Jakuba de Bonal. Przebywając na emigracji, napisał on i wydał dzieło o tasiemcowym tytule «Theorie du pouvoir politique religie de la société civile démontrée par le raisonnement et par l'histoire». Był to wielki hymn pochwalny na cześć monarchii dziedzicznej oraz gminy wiejskiej, jedynej zdaniem myśliciela organizacji społecznej zbliżonej do ideału doskonałości. Przekonania konserwatywnych chłopów doczekały się więc nie tylko chwalby, lecz i teoretycznego uzasadnienia. Demonal wydał swą książkę w Konstancji w roku 1796, to znaczy wtedy, gdy powstanie wandyjskie było już od dawna utopione we krwi, sam zaś region gruntownie spustoszony przez rewolucyjne kolumny piekielne. Pisarz powrócił wkrótce chyłkiem do Francji, gdzie mógł osobiście sprawdzić zasięg i wpływ swego utworu. Znajomy oficer policji zaprowadził go do magazynu druków skonfiskowanych. Teoria spoczywała tam spokojnie obok wierszy o treści pornograficznej. I wcześniejsze, i późniejsze usiłowania kontrewolucyjne obeszły się doskonale bez niej. Jakub Godeszow to właśnie udowodnił ponad wszelką wątpliwość. Akcja powstańcza zaczęła się bez żadnej w ogóle programowo sformułowanej doktryny. Nie na wiele by się zresztą przydały najstarannie wydrukowane i bez żadnych nawet przeszkód rozpowszechnione wywody. Ustalono, że za Ludwika XVI większość mieszkańców północy i wschodu od Normandii po Lotaryngię umiała się podpisać. Inaczej działo się w centrum, na południu i na zachodzie. Wojna domowa zaczęła się właśnie tam, w Wandei i w Bretanii, nad Atlantykiem, w ojcowiznach ludzi przeważnie niepiśmiennych. Wolno jak najpoważniej wątpić, Jakub Catelino oraz jego sąsiedzi zgłębiali, zanim porwali się do broni, sławne dzieło Edmunda Barke, wydrukowane w Londynie już w roku 1790, lecz w języku, o którym świadczy tytuł Reflection on the Revolution in France. Filozofowie reakcji też pragną przerabiać stary porządek. Są rewolucjonistami na swój sposób. Doktryny kontrrewolucyjnej na razie brakuje, za to krwawa kontrrewolucja ludowa staje się faktem. Tego rodzaju splot zjawisk stanowi dla literata pokusę nie do przezwyciężenia. Usprawiedliwia chyba próbę odgadnięcia dróg ludzkich skomplikowanych odruchów i obłędów. 2 sierpnia 1793 roku konwencja ogłosiła lapidarny dekret. Minister wojny wyśle do Wandei wszelkiego rodzaju materiały palne, a to w celu zniszczenia drzew, zarośli i janowców. Lasy zostaną wycięte, schroniska buntowników zburzone, zbiory skoszone i wywiezione na zaplecze działającej armii. Bydło domowe ulegnie konfiskacie, majątności buntowników przejdą na własność republiki kobiety, dzieci i starcy zostaną przeniesieni w głąb kraju, gdzie przez szacunek dla zasad ludzkości będzie się dbać o ich utrzymanie i bezpieczeństwo. Omawiając działalność Jana Chrzciciela Karier w Nantes, już się coś niecoś powiedziało o sposobie wykonania humanitarnych przepisów. Tutaj zauważyć tylko wypadnie, że dekret konwencji równał się właściwie wyrokowi śmierci na wszystkich młodych i w sile wieku będących wieśniaków wandejskich. Tego samego dnia, to znaczy 2 sierpnia, deputowany Barer uzasadniał wobec konwencji potrzebę postanowień tak surowych. Zniszczcie Wandeę, wołał, a Valenciennes i Condé przestaną się znajdować we władzy Austriaka. Zniszczcie Wandeę, i Anglik nie będzie już okupować dunkierki. Zniszczcie Van a Rennes zostanie oczyszczony z Prusaków. Zniszczcie Van Hiszpania zaraz poczuje niebezpieczeństwo. Zniszczcie Van a Lyon się nie oprze. Zniszczcie Van a ocalicie ojczyznę. Bertrand Barrer de Viezac był bardzo dobrym mówcą powstrzymał się od obciążania oracji imionami wszystkich ówczesnych wrogów Francji. Nie wymienił więc Portugalii, księstw całej Rzeszy Niemieckiej, Sardynii ani innych państwewek włoskich. Na początku 1793 roku utworzyła się pierwsza koalicja antyfrancuska wszystkie granice republiki stanęły w ogniu. Historycy przyjmują że przez szeregi powstańcze przesunęło się w Wandeji około 100 tysięcy mężczyzn. Osiem razy więcej mieszkańców liczył region objęty wojną domową. Dla jej stłumienia potrzebne były odpowiednio wielkie siły republikańskie. Mierzyć się należy dziesiątkami tysięcy wojowników. Gdy Wandejczycy dopiero rozpoczęli akcję 18 marca 1793 roku, Francja doznała dotkliwej klęski na froncie północno-wschodnim pod Neerwinden. 35 tysięcy jej żołnierzy musiało tam stawić czoło 55 tysiącom Austriaków. Łazarz Carnot, organizator zwycięstwa, głosił akurat wtedy pryncypia strategii tak pięknie urzeczywistnionej wkrótce przez Napoleona. Pouczał o konieczności skupiania sił Tworzenia wielkich koncentracji, uzyskiwania przewagi w jednym określonym punkcie. W 19 lat później Napoleon rozkazywał pod Borodino 136 tysiącom zbrojnych, będących wcale nie tylko Francuzami. Nie odniósł pełnego zwycięstwa, chyba nie dlatego jednak, że miał Katar. W decydującej chwili zawahał się. Cofnął przed sięgnięciem po główny swój atut – nie wolno ryzykować ostatniej rezerwy, gdy się jest o 800 mil od Paryża, powiedział. Tą ostatnią rezerwą był Korpus Gwardii, składający się wyłącznie z żołnierzy wypróbowanych w wielu kampaniach. Liczył 18 tysięcy ludzi. Cesarz wielokrotnie rozwodził się nad bojowymi walorami Wandejczyków. Szanował zarówno ich męstwo, jak umiejętności taktyczne. Biadał nad losem trzeciego z kolei dowódcy powstańców, Henryka de la roche który polekł w 22. wiośnie życia. Do czego mógłby dojść, mawiał. De la Roche-Jacquelin młodszy był od Neya, Masseny, McDonalda, Murata i wielu innych marszałków i od samego Napoleona. W roku 1812 miałby 40 lat. Francja sama sprowokowała i rozpoczęła cykl krwawych wojen zakończony bitwą pod Waterloo. O precyzji myślenia niektórych przywódców paryskich świadczy żywiona przez nich początkowo nadzieja, że na czele armii rewolucyjnej stanie książę brunszwicki, człowiek masonerii, zajętej wszak od dawna głoszeniem religii oświecenia, rozumu i cnót wszelakich. Arystokrata ten ruszył owszem w pole, lecz jako wódz naczelny wojsk pruskich oraz austriackich i ogłosił nieszczęsny manifest grożący Paryżowi zburzeniem, jeśli jakakolwiek krzywda spotka rodzinę królewską. Te same zapały, które skłoniły paryskich menerów do rozpoczęcia wojny zewnętrznej, sprowokowały również wybuch domowej. Rzadko do prawdy da się równie jasno wykazać, ile może kosztować doktrynerstwo rządne niczym nieograniczonego władania. Trudno oponować Jakubowi Benville, który uważa wypowiedzenie wojny w roku 1792 za błąd straszny, samobójczy. Lecz skoro wojna ta stała się faktem, jedynym racjonalnym postępowaniem mogło być już tylko skupianie sił, zaniechanie wszystkiego, co prowadziło do ich rozproszenia. Postąpiono na przekór temu programowi, Niebezpieczeństwo zewnętrzne posłużyło wspomnianym przed chwilą menerom za motyw w coraz to zacieklejszej walce o pierwszeństwo, o jedynowładztwo raczej. Piotr Gaksot utrzymuje, że samą wojnę sprowokowano po to, aby podsycić wygasające we Francji nastroje rewolucyjne. Wkrótce nadejść miał taki czas, kiedy wieści o zwycięstwach wojsk francuskich stały się niewygodne dla dyktatora, któremu mit zagrożenia był potrzebny jako usprawiedliwienie dyktatury. Przyjmuje się, że w wojnie wandejskiej straciło życie około 200 tysięcy ludzi. Trzy czwarte ogólnej liczby ofiar stanowić mieli zdolni do noszenia broni mężczyźni. Interesujące, kto i w jaki sposób podsumować by zdołał straty przy zdobywaniu wyspy nuaire na przykład. Operacje nosiły częściowo charakter desantu odbywanego podczas przypływu oceanu. Istnieli wówczas zamiłowani rachmistrze. O jednym z nich wspominają nawet dzisiejsze przewodniki turystyczne. Generał republikański Grignon, poprzednio handlarz bydłem domowym, prowadził dokładnie wykazy straconych przez jego oddział buntowników. Rekord padł w okolicach Bressir kiedy to w przeciągu jednego dnia egzekwowano 200 Wandejczyków. Bywały jednak raporty, w których autorzy wprost pisali, że nie sposób policzyć trupów leżących w zbożu, po chaszczach i wysokich trawach. Takie właśnie sprawozdania wydają się najbliższe prawdy. One przedstawiają nam bilans niepodlegający zakwestionowaniu. Mówią przecież o zapamiętałym, ślepym marnotrawieniu się wzajemnym najlepszych sił francuskich. W sierpniu 1793 roku Konwencja Narodowa miała wszystkie powody do zaniepokojenia. W marcu pierwsza wiadomość o rozruchach zastała Jakuba Catelino przy czynności jak najbardziej pokojowej, mianowicie przy zagniataniu mąki na chleb. Gospodarz otarł ręce i poprowadził sąsiadów na pobliskie miasteczko Saint -Florent. W końcu czerwca tegoż roku Jakub Cattelino, wódz powstańczy, na czele potężnych sił zaatakował Nantes, wielki port atlantycki. Bandejczycy już byli wtedy nawykli do zajmowania miast znaczniejszych nieco niż Maszekul. Miewali w swym ręku Bressir, Touar, Fontanay, Angers, Somir które stanowiło ważny ośrodek szkolenia wojska. Zdobyli mnóstwo broni, przejście przez Loare, kontrolę nad jej dolnym biegiem. Mogli pomaszerować wprost na Paryż i prawdopodobnie rozstrzygnąć o dalszych losach rewolucji. Mówi się często, że Cattelino był wodzem nominalnym, wysuniętym na pierwszy plan dla zaspokojenia wieśniaczego pragnienia równości między ludźmi. Rolę zaś prawdziwych przywódców grali oficerowie szlacheckiego pochodzenia. Te ta bardzo jakoś pasuje do sposobu zachowania się armii katolickiej i królewskiej. Do pewnych jej święcie przestrzeganych obyczajów, której wcześniej i później znajdowały odpowiedniki w prawdziwie ludowych powstaniach zbrojnych. 25 maja po ciężkich walkach wandejczycy zdobyli fontanay Cont ówczesną stolicę departamentu. W trzy dni potem syci tryumfów i łupów przez nikogo nie naciskani, wynieśli się do domów. Powołanie gospodarza wiejskiego nie polega, jak powszechnie wiadomo, na okupowaniu miast, lecz na pracy w polu oraz w obejściu. 10 czerwca padło Somir, w którego zaciekłej obronie uczestniczyli nosiciele niebyle jakich nazwisk. Ludwik Aleksander Berthier, przyszły szef sztabu Napoleona i Marceau. Ten ostatni znalazł tu okazję do zaprezentowania światu niecodziennego postępku. W chwili wielkiego niebezpieczeństwa oddał wierzchowca komisarzowi politycznemu nazwiskiem Burbot, czyli własnemu oskarżycielowi, człowiekowi, który niedługo przedtem żądał dla Marceau kary śmierci. Nie pomogły szaleńcze szarże kirasierów paryskich, ani śmierć dwóch tysięcy żołnierzy republikańskich. Wandejczycy zdobyli Somir, by opuścić je wkrótce bez walki i w ogóle bez przymusu. Dowodzący nimi Markis de la Roche jacquelin w żaden sposób nie mógł zatrzymać wojowników stęsknionych do swych żon i wołów, jak się z przekąsem wyraził Louis Blanc. Na mniejszą lub większą skalę historie podobne powtarzały się ciągle. Wieśniacy bili się z nieprawdopodobną pogardą śmierci, lecz czynili to ochotnie jedynie w pobliżu własnych siedzib. W armii katolickiej i królewskiej najwyżej kilka tysięcy ludzi ciągle pozostawało pod bronią. Reszta wracała pod swe strzechy, gdy tylko nieprzyjaciel spędzony został z pól, które widzieć się dawało z wież kościoła parafialnego. Do większych operacji trzeba było za każdym razem mobilizować mieszkańców najbliżej położonych gmin. Dopiero wiedza i pamięć o tych obyczajach pozwoli ocenić potęgę powstania wandyjskiego, okrutnej walki podjętej przez ludzi, którzy naprawdę pragnęli tylko zachować swą wiarę i żyć w spokoju. 12 czerwca w Somir. Jakub Catelino formalnie obrany został wozem naczelnym. Święty Zanżu cieszył się wśród towarzyszy broni, takich samych jak on, chłopów, już nie szacunkiem, lecz zabobonną czcią. Podczas bitwy każdy pragnął być przy nim jak najbliżej, bo panowało powszechne przekonanie, że wybrańca niebios kule się nie mają. 29 czerwca przed świtaniem, bardzo duże, 40 tysięcy głów podobno sięgające siły powstańcze z wielu stron zaatakowały Nant. Jedna tylko z wiodących do miasta dróg miała być pozostawiona w spokoju. Przezorności chłopskiego wodza nie zrozumiał jednak dowódca kawalerii wandejskiej książe Filip de Talmont. Nie zrozumiał, czy też zlekceważył ją dość, że zamknął ową jedyną drogę odwrotu obrońców. Walka o miasto od samego początku niezwykle zażarta, była więc taką do końca. Katelino, pod którym zabito kolejno dwa konie, na piechotę przeniknął aż do śródmieścia. Szedł ogrodami, na czele luźnych tyralier strzeleckich, stosował więc taktykę, którą się zazwyczaj uznaje za typowo rewolucyjną. Taktyką ludową była ona na pewno. Osiągnąwszy plac wiarm, Katelino uznał dzieło za zakończone, miasto za zdobyte. Żarliwie pobożny chłop, który ruszając do natarcia przeżegnał się w skupieniu, teraz wydobył różaniec, spadł na kolana i rozpoczął modlitwę dziękczynną. Z okna pobliskiej mansardy dojrzał go ochotnik republikański z zawodu Powroźnik. Pocisk karabinowy strzaskał klęczącemu ramię, przeszył pierś. Wieść o śmiertelnej ranie wodza z błyskawiczną szybkością rozniosła się po szeregach wandejskich. Złamana moralnie armia wieśniacza opuściła już prawie zdobyte Nantes. Nie zdołali jej zatrzymać ani szlachetcy oficerowie, ani wyniesiony do generalskiej szarży gajowy Jan Mikołaj Stofle. Nie udało się uratować świętego zanżu. 14 lipca zmarł on z Gangreny w Saint-Florent, w miasteczku bardzo bliskim jego wsi rodzinnej. W pięć dni później naczelne dowództwo wziął Delbe, zwalczany i podkopywany przez innych arystokratów powstańczych. Juliusz Michelet twierdził, że Cathelino kontrewolucji reprezentował rewolucję. Obrona Nand była zaciekła, heroiczna nawet. Obok sędziwego, bezpośredni udział w walce biorącego mera, nazwiskiem Bako, odznaczył się generał Beysse oraz komisarz polityczny Custar. Wszyscy ci trzej mężowie należeli do żyrondystów, którzy świeżutko na początku tego samego czerwca przegrali batalię polityczną w Paryżu i zarządów zwycięskich górali mieli być ścigani jak dzikie zwierzęta, czyli tak samo, jak niezaprzysiężeni księża. Należałoby więc skorygować nieco twierdzenie Juliusza Michelet i powiedzieć, że Katelino reprezentował w kontrrewolucji nie całą rewolucję, lecz jej najlepszą zdobycz rzeczywisty awans ludu. Jeszcze jeden generał zalicza się do bohaterów obrony Nantes. Jan Chrzciciel Kamil hrabia de Conclot, który długo walczył z powstańcami, za Napoleona piastował wysokie godności, za Ludwika XVIII został parem Francji. Jeden z republikańskich komisarzy napisał do konwencji, że tacy ludzie jak Conclot Zdradzają, wcale tego nie spostrzegając, najlepiej więc nie korzystać z ich usług. Pomylił się bardzo gruntownie. Niepasujący do schematów, niewłaściwymi manierami rażący hrabia, zdolny był nie tylko do robienia kariery, lecz również do służenia Francji w każdej sytuacji. Na pewno przysporzył jej więcej korzyści niż ci chwalebnie czujni, co to według celnego sformułowania Bernarda Fey, zapragnęli podzielić naród na trzy kategorie, na policjantów, donosicieli i podejrzanych. Po bitwie o Nantes czujność odniosła znaczny sukces. Stanowisko naczelnego dowódcy wojsk rewolucyjnych na zachodzie kraju utracił generał o historycznym nazwisku Armand Louis de Gontaut, książę de Lausanne et de Biron, Został odwołany do Paryża, gdzie go czekała gilotyna. Nieco wcześniej na wandejski plac zboju wyjechał ze stolicy wierny i zasłużony czciciel wspomnianego w poprzednim zdaniu narzędzia. Piwowar paryski Antoni Józef Santer brał czynny udział w zdobyciu Bastylii oraz innych temu podobnych wydarzeniach. Ponadto jeszcze eskortował rodzinę królewską do więzienia Temple. Dyrygował podczas egzekucji Ludwika XVI. W polu jednak te zasługi niczym się okazały w porównaniu z cnotami wierzchowca, który zdołał przesadzić wysoki mur i wyniósł swego pana ze starcia pod wiję. Wandejczycy nie mogli odżałować, że wymknął się im z rąk człowiek tak bardzo wsławiony. Dziwne rzeczy odbyły się wtedy pod Vie. Żołnierzy republikańskich ogarnęła panika, zanim bitwa rozpaliła się na dobre, po stronie zaś powstańczej szczególnym zbiegiem okoliczności zabrakło któregokolwiek z wyższych dowódców. Komendo objął więc i wcale dobrze sobie poradził pewien młody i oczywiście niezaprzysiężony ksiądz, poprzednio proboszcz Wanger, nazywał się Stefan Bernier. Usuniętego Birona zastąpił człowiek niepodejrzany o grzech pierworodny niewłaściwego pochodzenia. Był nim Jan Antoni Rossignol, złotnik paryski, uczestnik wszystkich tamtejszych dni rewolucyjnych. Mianowali go tacy, co uważali, że polityczna prawomyślność nie tylko zastępuje, lecz o całe niebo przewyższa kwalifikacje fachowe. Sam Rossignol był nieco innego zdania – nie przeceniał swych zdolności dowódczych. Wraz z nim zbawiać miał Republikę niejaki Karol Roussel, o którym Jakub Godeszo słusznie napisał, że w pewnym, lecz tylko w tym jednym względzie przewyższył Napoleona. W cztery dni awansował ze stopnia kapitana Gwardii Narodowej do rangi generała brygady. Wkrótce wysokie stanowisko wojskowe na Przymorskim Froncie Osiągnął taki, co usłyszawszy, że de Charot zajął wyspę Noirmoutier, zapytał z rozbrajającą szczerością, co to takiego Noirmoutier i gdzie się znajduje. Polityczni generałowie oraz otaczające ich kohorty komisarzy i reprezentantów konwencji zachowywali się w sposób dość typowy dla ludzi, którzy dorwali się do upragnionej władzy i płynących z niej słodyczy życia – Weszło wśród nich w modę podróżowanie karetami skonfiskowanymi w Wersalu. Zmierzając do Wandei, Santer uwiadamiał mera Paryża, że taka republikańska podróż dostarcza pięknego widowiska, pojazdy dworskie, które ongi woziły zbrodnie, transportują oto cnotę. Co prawda wspomniani działacze odmawiali jej sobie nawzajem ciągle i to wcale nie bezpodstawnie. Oskarżali jedni drugich o interesowność, rozpustę, kradzieże i rabunki. Plugawa, kloaka, somir. Mawiał taki, co należał do koterii skupionej w Nant i wcale od swej rywalki nielepszej. Komisarze polityczni przypisywali też sobie prawo odwoływania generałów. Republika Francuska rozporządzała jednak czymś innym jeszcze niż licznym plemieniem politycznych majstrów od wszystkiego. 10 sierpnia zapadło postanowienie o skierowaniu do Wandei tzw. Armii mogunskiej liczącej 18 tysięcy żołnierzy z jak najbardziej prawdziwego zdarzenia. jedną z jej dywizji dowodził 40-letni Jan Chrzciciel Kleber, od młodych lat zawodowiec wojskowy. Po trwającym od wiosny, sławnym na całą Europę oblężeniu, Moguncja musiała skapitulować przed Prusakami. Francuski jej garnizon otrzymał honorowe warunki, zachował sztandary, broń i bagaże, lecz musiał się zobowiązać, że przez rok nie będzie walczył przeciwko koalicji monarchów. Bardzo wprawne ręce tych żołnierzy były więc wolne. Postanowiono je zatrudnić na froncie wewnętrznym. 19 września w bitwie pod Wsią Torfu powstańcy zadali dotkliwą porażkę Moguntczykom, zmusili do odwrotu rannego Klebera. Nie byliby Francuzami, gdyby natychmiast nie wyzyskali współdźwięczenia słów. Mejans, Fejans. Całą Vanden obleciało powiedzenie o armii z Fejansu, która nie wytrzymuje ognia. Któryś z wyśmiewanych w ten sposób oficerów oddał zwycięzcom spod torfu należyty szacunek. Te diabły w sabotach biją się równie dobrze jak my, lecz lepiej strzelają, powiedział. W przeddzień zwycięstwa pod torfu biali ciężko poszkodowali błękitnych kolowsi Koron. 20 września porazili pod Montegi siły generała Beiser który przypłacił to niepowodzenie śmiercią na gilotynie. Następnego dnia pokonali pod saint Filgan generała Mieszkowskiego. Wandea wydawała się groźna jak nigdy dotychczas. Pomimo zawiści i intryg wśród dowódców zaczęto nadawać zdobytemu przez powstanie obszarowi organizację ustanawiać władze cywilne. Wyznaczono podatki, ogłoszono zasadę swobody religijnej, pod warunkiem zaprzysiężenia wierności ośmioletniemu Ludwikowi XVII, którego los więzienny uległ przed kilku tygodniami niejakiej odmianie. Stróżem i wychowawcą dziecka został powroźnik paryski Antoni Simon. W sierpniu, przed obliczem zgromadzonych w zamku labulei wodzów wandejskich, stanął osobnik podający się za kawalera de Tentignac, i pokazał pismo wśród mnóstwa przygód i niebezpieczeństw przywiezione wprost z Londynu. Anglia obiecywała pomoc, o której powstańcy zaczęli marzyć już grubo wcześniej, bo w kwietniu. Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Taśma trzecia, koniec ścieżki drugiej.